W kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu Dzisiaj usłyszycie coś wyjątkowego Zapis spotkania z, z Danisławem Żoławskim oraz Mateuszem Kopaczem, którzy opowiedzą o tym czym jest, a czym nie jest Weird Fiction Spotkanie odbyło się wczoraj, godzinie 12 na festiwalu Fantastyki Percon A dzisiaj możecie usłyszeć pełny zapis tego spotkania Niestety Jakość bywa różna. Na pewno usłyszycie mnóstwo szumów. Jeżeli czasami nie słychać zbyt dobrze rozmówce, wtedy oznacza to tyle, że ktoś z publiczności zadawał pytania i zaczniemy od bardzo prostego pytania, czym właściwie jest Weird Fiction? To znaczy, woid fiction jest to taki gatunek, który mylnie, utożsamia się nieco z horrorem, natomiast jest to e, gatunek e, fantastyki, który gdzieś leży w, w, w, w pobliżu horroru, natomiast istnieją pewne wyraźne różnice między horrorem a Wild fiction. World fiction, e, world fiction jest, e, w zasadzie genezy można upatrywać w e, twórczości Edgara Poe, Później na pewno e, zaliczymy się na Lovecraft, pisarz taki jak Lovecraft, Lecha, mógł, całą klasykę literatury grozy. Natomiast to, co wyróżnia ten gatunek, czym odróżnia się od horroru, jest e, natura tego strachu, jeśli on się w ogóle pojawia. To znaczy, przede wszystkim w Wild Fiction e, świat przedstawiony jest światem realistycznym i w pewnym momencie dochodzi do zaburzenia tego realizmu, do wprowadzenia jakiegoś elementu niesamowitego, tylko, że ten element niesamowity nie powinien mieć jakiegoś racjonalnego uzasadnienia, powinien być wprowadzony subtelnie, czyli nie tak jak w przypadku horroru, że nie interesuje nas na przykład dlaczego pojawia się jakiś demon, zjawa To, to znaczy możemy to wytłumaczyć na przykład religijnie jak w egzorcyście Że przyjmujemy z góry jakiś światopogląd religijny i po prostu takie zjawiska istnieją Jak, jak demony, szatan, prawda? Natomiast w real raczej tak te, te, te, te rzeczy, nad, te, zjawiska nadnaturalne nie powinny mieć jasnego wytłumaczenia Powinny pozostawiać pole do pod wątpliwość na przykład, Mogę tu przydać, przy, podać przykład opowiadań Grabińskiego, gdzie mamy do czynienia z. Przykładowe opowiadanie: Spojrzenie, gdzie główny bohater ma obsesję, wchodząc po mieście, kiedy w, w zasadzie to znaczy, to, to jest takie idea, idea fix, prawda? Kiedy boi się zakrętów wszelkich załamań,. Yy, yy. Kątów, krzywek, prawda? Bo się na spojrzeć za siebie, czy zobaczyć to, co jest za zakrętem, bo wyobraża sobie, że, że może być coś właśnie niesamowitego. Nie, nie, nie Podobny motyw się zresztą pojawił w Marcheolandra i w ale to dygresja. I, I właśnie ten, że bohater w pewnym momencie, to muszę zrazić zakończenie, to znaczy tam, oczywiście to jest, ja tylko skracam, yy, ogląda się za siebie no i umiera na, na atak serca, prawda? Yy, nie wiemy, dlaczego tak się stało, to znaczy można przyjąć dwa założenia, że rzeczywiście coś zobaczył, a, a drugie na przykład, że to była jego obsesja, prawda? Że był że człowiekiem chorym psychicznie, więc yy, to jest tylko przykład, ale, ale generalnie opiera się to na tym, że, że nigdy nie mamy jasnej odpowiedzi na to, czy, czy ta groza jest, jest, czy ta fantastyczność jest, ma, ma źródło w czyimś... Yy, czymś widzeniu świata, czy, czy, czy wynika to z, to z istnienia jakichś naturalnych sił. No właśnie i poruszyłeś właśnie ciekawy problem tego, że podczas gdy w horrorze ten element fantastyczny jest taki dosadny, po prostu widać, że kurzy po prostu naturę rzeczywistości, którą znamy. To w witch fiction tak jakby bardziej tolerancyjny jest ten element, który jakby wprowadza tę niesamowitość do, do opowiadania. Jesteśmy Bardziej skłonni go zaakceptować. To znaczy, nie zadajemy takich pytań albo nie patrzymy, jak, jak powiedzmy, wchodzi ten element fantastyczny, to nie mówimy sobie, what the fuck, czy coś takiego, tylko po prostu jak przychodzimy do porządku dziennego. I właśnie ja ostatnio zacząłem zauważać coraz silniejsze powiązania World Fiction z realizmem magicznym, w którym też te elementy fantastyczne są jakby częścią natury świata przedstawionego. Jakby nie zadajemy pytań o istotę tych, tych elementów. Jeszcze może bym wtrącił, że jest różnica np. w strachu, czy tej grozie, którą wywołuje opowiadanie tak. world fiction, a e, horror. Tak, w, horrorze, w, w horrorze jest to strach zazwyczaj fizyczny, to znaczy on, on ma źródło w fizycznym zagrożeniu, że coś nas. czy bohatera unicestwi. Zada krzywdy, prawda? A w with Fiction często nawet nie mamy do czynienia z jakimkolwiek zagrożeniem. Z lęki. Z lęki. Tak, tak. tak, jest to Myślę, podważenie. Lęki, Czasami tak? to może być po angielsku fajne słowo jest na to. O, nie? Awet. Aha, no to nie, taki, no, to taki... Myślałam o czymś innym, myślałam o takiej lęk podziwianiu. Lęku i strachu. Czy słyszeliście o, tak. o tym? Że strach to jest właśnie coś fizycznego, a lęk taki tak. nie wiadomo dlaczego. To, to, jest, to jest uczucie dziwności. Tak? Tak. To jest, te, te, o, właśnie ta, to ujtkik przed wojną było tłumaczone, bo to już wychodziły takie zbiorki opowiadań na polski, jako na przykład opowieści niesamowite, nadzwyczajne, niepokojące. Więc... Czy znaczy to, nie to nie jest nadużycie? Opowieści niesamowite, z tego co pamiętam, definicja była, że na końcu się wyjaśnia, że to nie jest nic naturalnego. Nie wiem, czy, czy dobrze kojarzę. A tutaj, może ja ja cały czas ]iki. tak naprawdę nie wiadomo, czy we czy, czy, czy nie jest w ogóle fantastyką, tak, no bo nie wiadomo, no właśnie, czy... to też jest pytanie. <grym> czy, tak jak realizm magiczny też, nie wiadomo, czy to fantastyka, czy realizm, dlatego realizm magiczny, tak. mogę wtrącić, to mhm. nie pamiętam dokładnie czego, Ja podejrzewam, że to jednak nie jest wyrazisty gatunek, tak? tylko ludzie używają tego określenia, bo to jest fajniejsze, ciekawsze niż powiedzmy opowieści horrorowe. tak? Czy opowieści... To znaczy, to są jakieś wyznaczniki, coś może być bliżej i dalej, to nie da się, Niestety, da się tak. Hmm. Czyli ja Mamy też dyrecy. dostrzegam, że, że tak powiem, weird fiction jako gatunek ludzi, którzy lubią postrzegać rzeczywistość w nieco mniej racjonalistyczny sposób niż e, ogólnie się przyjmuje Na przykład, jak właśnie, powiedzmy, jakaś klątwa cyganki się pojawia to. akurat to było przedstawione tak, że no, y, Marcia Cyganka tam opowiadała, że w sumie to dziecko nie możesz zrobić tej tej konkretnej rzeczy, bo wtedy świat ci się zwali na głowę i właśnie dziecko, że było to konkretną rzecz no i tam w zasadzie wszystko szło racjonalnie, tylko że no, że jak kura podskoczy, jak go spadnie, z mhm. y, się podniesie itd. Tak no Ale w rzeczywistości tam... też mamy znachorów i, i ludzi, tak. którzy robią jakieś takie gusła i, i to są potwierdzone, y, ma potwierdzone skutki, że to działa w niektórych przypadkach. I właśnie no to, to jest tak, pytanie, że... czy, to jest, y, czy to jest natura rzeczywistości, której jeszcze nie rozumiemy, czy to jest natura to ludzkiego to umysłu, że po prostu człowiek już tak sobie zafiksuje tą klątwę, że jest objęty klątwą, że zaczyna sam jakby to, się potykać, to. powiedzmy o różne rzeczy i realizować, wprowadzać rzeczywistość. Czyli można by powiedzieć, że tak jak wytworzył się w literaturze mainstreamowej realizm magiczny, to w tej bardziej horrorowej wytworzył się weird fiction. Właśnie ja bym chciał, żeby weird fiction był mainstreamowy bardziej, bo tak naprawdę to już jest, czy, nie, to to, to już jest, to jest taki troszkę niedaleki krok. Ale może to. bardziej w tę stronę, że realizm magiczny nie budzi lęku. Tak? To jest coś naturalnego, co nie raczej jest akceptowane przez bohaterów a tutaj jednak wzbudza ten... Tym, że właśnie czas to jest, i pienotne, ja, ja, więc... ja czytałem ja, jedno opowiadanie kortezara, który jest właśnie realizmem magicznym, ale jest tak e, mnie przynajmniej tak, e, takim lękiem napawało, że no, ja bym to potraktował jako fiction więc to tak naprawdę granica jest bardzo cienka Dobrze, to może przejdźmy do konkretów, czyli o autorów najważniejszych wspominałeś, że e, jednym z pierwszych autorów był Po tak, to znaczy on. Może tak, on, on, on w zasadzie dał początek wielu różnym gatunkom. Mm -hmm. Natomiast w swojej twórczości takiej eseistycznej zakreślił to, jak powinna wyglądać taka opowieść sensacyjna, czy niesamowita, niepokojąca. Przede wszystkim stwierdził, że powinna być krótka, powinna być obliczona na konkretny efekt. Mm -hmm. na, czy ten te powinien się utożsamiać z bohaterem, czyli czymś to jest narracja pierwszoosobowa. I, i precyzyj, powinna być precyzyjna właśnie konstrukcja tego opowiadania, czyli, czyli nie powinno być żadnych elementów zbędnych, tak żeby po prostu czytanie przyszło to za jedną razem. I tak widzimy na przykład często u, może Lovecrafta różnie, ale mm -hmm. u Grabiński, co ciekawe, właśnie to może taka dygresja. Mamy dwóch pisarzy, którzy się nie znali. Jeden z polski Stefan Grabiński i amerykański pisarz Lovecraft. Jeśli porównamy niektóre opowiadania ogół, to można zobaczyć, że, że jest naprawdę wiele elementów wspólnych jeśli chodzi o budowę, konstrukcję. Jest ten końcowy efekt, jest narracja pierwszoosobowa. Często nawet pojawia się coś takiego jak, jak właśnie Główny bohater, który, który właśnie zaczyna w, w podobny sposób w, w swoją narrację, że, że stwierdza, że, że jest przerażony, że, że coś tak, a oni się nie znali w żaden sposób. No, wynika to z tego, że oboje traktowali Edgara na Połego, swojego odmistrza. Tak. To... No i jeszcze powiem, że tak naprawdę od Połego zaczął się taki przełom. Yy w straszeniu, bo do, do czasów połego opowieści straszące to były opowieści gotyckie, gdzie tam już wszystko, cały ten taki warsztat, sztafasz to było już wszystko ustalone, były zamki, straszydła, upiory, duchy i tak dalej, musiał być zamek, musiała być jakaś e, biedna kobieta nękana przez jakiegoś tyrana, a po tak naprawdę zrobił totalny obrót o 180 stopni i e, skierował lęk, nie, znaczy przestał w czerpać jakby z zewnątrz ten strach tylko e, zwrócił e, jakby ten gradient na, na duszę człowieka, że po prostu w duszy człowieka najgorsze strachy się lękną tak naprawdę i w nich należy upatrywać esencji tej e, najbardziej, że tak powiem wyrazistej world fiction no i u niego zresztą to widać Przecież większość jego opowiadań tych. Z... są tak, opowiadania, które polegają na obsesjach bohaterów. Groza psychologiczna bardziej. no i też e, adresaci byli zupełnie inni, tak? jednak te gotyckie powieści czytały głównie kobiety, to były w dużej mierze tak naprawdę romanse, mm. tylko że takie, które się źle kończą. Właśnie Paul też źle skończył, <głos> bo pisał takie rzeczy, które tam, wtedy jeszcze nie były aż tak popularne, żeby... Wyżył z tego, głodziwie. Tak. No znaczy to on też, no ale to może już w biografię nie wchodźmy. Tak naprawdę on sam mógł być jednym z bohaterów swoich opowiadań. Tak. W sumie tak. Bo był taką postacią mroczną i tragiczną. Ehm, no dobrze, ale kto jeszcze? Popo, po, co było dalej? Ehm. Lovecraft zdecydowanie, ale nimi a Półtuba byli Make and Blackwood Make and Blackwood byli współcześni Hoffman na przykład był On właśnie... Wydaje mi się, że on jest trochę takim osobnym w ogóle strumieniem, osobnym nurtem On pisał tak dla siebie, nie miał żadnych wzorców tylko tworzył jakby... Na czym ta polegała? Właśnie ja nie znam aż tak dobrze Znaczyć. Hoffmana tylko z, z, z tego co czytałem w różnych esejach Eee. Grawiński krytykował go za to, że Hoffman szedł w taką rozległą opisowość, że, że przeważała u niego ta fantasty, fantastyczność jego opowiadań, była taka jakby naturalna temu światu. Mm. Były takie baśniowe, fantastyka. tak, no, wręcz baśniowe czasem. Natomiast dużo było jeszcze europejskich pisarzy, takich jak no, genialny Evers, Hans-Heinz Evers. Czy to Tak, nieco przed, był rówieśnik przy doznajomy. do i y, napisał w cykl powieściowy Wampir, ale Oczyń czarnoksięski. Y, to są rzeczy nieznawiane po wojnie no ze względu na to, że on jest poniekąd takim pisarzem ze na swoje decyzje polityczne ale y, natomiast on w swoich opowiadaniach to jest ciekawe Grabiński go bardzo nie lubi, to znaczy bo był trochę efekciarski natomiast tak, Ewers powiedział, że w y, w zasadzie każde jego opowiadanie mogłoby, można wytłumaczyć w sposób naturalny prawda? Żeby nie bez uciekania się do jakichś nadprzyrodzonych czynników i on przede wszystkim eksplorował tą mroczną naturę człowieka to znaczy pokazywał różne patologie, zboczenia, perwersje e, e, to była literatura bardzo dekadencka np. Dama Tyfusowa taki utwór no, zresztą był, był bardzo okrytony ale mówisz, że człowieka, że wszystko dało się wytłumaczyć tak. To dlaczego, dlaczego to się nazywało? To dzisiaj? znaczy, przez to, że właśnie eksplorował te pogranicze, to znaczy, ci te, te, te, te, te jego bohaterowie, y, do, no, zdarzenia tam y, pojawiające się w jego opowiadaniu czy, czy postacie były już tak niesamowite przez to, że tak nietypowe, Dziwność wynikała z pewnych po prostu zboczeń, wynaturzeń natury ludzkiej, jeśli tak można powiedzieć. No ja tu tam, ja tu tam tylko Pająka w się przyznam, ale Pająk to jest e... E... pełną gapnięcia. Tak, tak, to była, no tak, e... oczywiście, to to ale też psychiczna wersja, można powiedzieć. E... No, natomiast, jak na nowe, czasy w ogóle bardzo śmiały były do opowiadań, więc można nawet się doszukać pewnych elementów horroru, bo były eksplorowane wątki, nawet nekrofili, więc to, to był, to był... Czyli tak, znowu taki misz masz Tak, to, to znaczy z tym, że, że no, bardziej ambitny tam, tam starał się jakoś rozbudować te podłoże psychiczne bohaterów i pokazać tą mroczną, złą naturę człowieka no, niesłusznie nie zapewnione, a innym takim ewenementem był dość popularny pisarz Gustav Meyrink mhm. Najbardziej znany jest oczywiście Golem ale, ale popełnił wiele innych powieści, z tym, że on poszedł tych swoich powieściach poszedł w stronę okultystyczną, to znaczy, czyli to był inny gatunek fiction, gdzie, gdzie e, rzeczywiście niesamowitość była już wpisana trochę w ten świat, ale wynikała z tego, że bohaterowie, jakby, to, to, można by nazwać to powieściami inicjacyjnymi, że, że odkrywali. E, odkrywali to mnie Tak, tak, tak, to znaczy. Tam były zawarte różne alegorie alchemiczne, metafizyczne, on zastosował to była taka literatura. Natomiast w opowiadaniach często posługiwał się groteską, z tym, że ta niesamowita w w opowiadaniach miała służyć w wyśmianiu właśnie mieszczańskiego świata. No. A nie wiem, czy zauważyliście, że większość tych najlepszych pisarzy bit-fiction żyła tym, co pisała. Meiring, okultyzm, po, no wiadomo, mroczny duch i pełno, w nim, pełno obsesji w jego opowiadaniach. Lovecraft, człowiek, który był przesiąknięty tą wizją kosmicznego pesymizmu i też to widać w jego opowiadaniach. Czyli pisali sami osoby tak? O no właśnie, obsesji. a współcześnie Ligotti też. Tak. To może o Ligotti tak O Lovecrafta tak, tak, tak. toż. To, to, to nie, nie, bo Lovecraft to jest chcecie. tak naprawdę logiczny punkt od przejścia od Połego do, do początku XX wieku. No właśnie, ja tak, tak zauważyłem, że to jest taki ciąg, że był Po, potem spadkobiercą Poego jest Lovecraft i spadkobiercą Lovecrafta jest Ligotti. I to, tak się, właśnie, to jest taki fajny trend, że e, czerpiąc z najlepszych wzorców i przetwarzając e, Dzięki swoim powiedzmy, doświadczeniom, przeżyciom, temu co mamy w głowie, przetwarzając teksty innych twórców, naszych tam powiedzmy idoli, możemy tak naprawdę wygenerować coś zupełnie oryginalnego. I tak na przykład miał Laffraft. On ubóstwiał wręcz po jego, on nazywał go bogiem fikcji literackiej, ale jednak, stworzył coś zupełnie ale jednak stworzył coś zupełnie innego, po prostu wkładając swoje doświadczenia i swoje przemyślenia w to wszystko, co pisał. I na, na przykład właśnie ten kosmiczny strach, który w nim, nim jest to jest tak naprawdę taki dodatek pochodzący stąd, że on zajmował się astronomią w wieku tam dziecięcym jeszcze i już od samego dziecka na, nasiąknął tym, tym, tym ogromem wszechświata i po prostu świadomością jego i to dało po prostu zupełnie nową wartość, mimo że powiedzmy pod względem stylu budowy utworu bardzo dużo widać, że czerpał z połego między właśnie Lovecraftem, to znaczy to jest to, że Lovecraft miał wielu naśladowców już w zasadzie za życia, a to jest ciekawe, że ci naśladowcy wybrali tą taką najbardziej popularną, to znaczy tą stronę Lovecrafta, czyli, czyli te, te potwory, macki, mitologię, w zasadzie to oni stworzyli tą mitologię, nie, nie Lovecraft. Lovecraft po prostu zezwolił na to, żeby rozwijać pewne motywy. Czyli ale... Lovecraft chciał być bardziej weird fiction. Tak, on tak. Już przyszedł przyszedł z tym, horror, że on, on już On żałował to... później tego, że poszedł w drogę realizmu i za tak, najlepszym tak. opowiadaniem uznał przecież tą i i Gdzie w zasadzie Colors nie wiem, że ta kolor przestworzy, gdzie, gdzie bohaterem jest kolor. to zasadzie nie, wie, nie wiadomo. Ten, no, no. Natomiast pisarze dzisiaj Lovecraft się większości osobom kojarzy z tym kulturą, z tymi Mackami, tak, z... z błoniastymi podporami. I tak naprawdę ligo go trochę uratował, w uratował to, co było wartościowe. A w ogóle warto też przeczytać sobie listę prawda, bo tak naprawdę on tam pokazuje tą stronę swoich tekstów, których ludzie się nie domyślają, bo mi się wydaje, że ludzie myślą, że on się bawił tym, że on jakieś potwory wrzucał w te swoje teksty, a tak naprawdę te potwory miały tylko stanowić pewien taki aspekt symboliczny czegoś, co tak naprawdę kryło się głębiej i Lovecraft tak naprawdę był bardzo wrażliwą duszą. On, to nie było tak, że on po prostu uwielbiał mu rok, po prostu kochał się, po prostu lubował się w tych swoich jakichś tam, nie wiem, nie w ciemności, tego. w pajęczynach, w pająkach itd. Tak nie, on był tak, on był bardzo wrażliwym człowiekiem, on po prostu doznawał totalnego zachwytu, jak widział zachody słońca w pięknych miastach i tego typu sprawy. I to też widać w tych opowiadaniach, tylko no to jest ta strona wrażliwca. No ten, trzeba to umieć dostrzec. Tak, trzeba to, to umieć dostrzec właśnie. A, a dostrzega się taki... kultura jednak zniszczyła tego Lovecrafta. Tak, tak. Ducha. Właśnie to jest kwestia problematyczna. Czy, no bo tak, Derlet uratował Lovecrafta, ale tak naprawdę zniszczył jego prawdziwy wizerunek. Czy lepiej by było właśnie... Czy, czy jest tak jak jest, czy że Derlet jakby nie uratował go i po e, prostu Lovecraft był zapomniany aż do powiedzmy, nie wiem, tam powiedzmy za kilkadziesiąt lat jakby ktoś go odkrył. Tak, wiadomo jak widzielibyśmy Lovecrafta, to no by odkrył go powiedzmy e... Joshi, tak, no, no, Ja bym powiedział, że na przykład ten esej znanego pisarza Michela ile poświęcony Lovecraftowi, odkrywa w zasadzie to, co, o co Lovecraftowi chodziło. To znaczy, on przedstawia, to znaczy on bardzo subiektywnie ocenia Lovecrafta, natomiast przez pryzmat własny, własnego postrzegania świata, ale też, też dużo jest w tym prawdy, że odkrywa po prostu ten, ten taki pesymizm wynikający z tego, że, że Lovecraft pojmował świat tak jak w tym jednym sposobie z, z, z, w, posłowie, w do szybczących obciemności, mm. że to jest tylko maszyneria, prawda? To, gdzie te gwiazdy, krążą bez celu, czyli że, że tak naprawdę przerażające nie jest to, że mogą istnieć jakieś stwory, że, mógł że mógł to, nie Tak, że mogą nie istnieć, że tak naprawdę nasze wszystkie dążenia nie mają żadnego sensu, jesteśmy tylko formą biologiczną taką czy inną. Nawet... się swojego ateizmu tak, w sensie. Tak, tak. U niego właśnie te potwory, to Ilebek tak interpretuje, że, że straszne jest nawet nie to, że one są straszne, tylko to, że istnieją, mogą powstać jakieś inne rasy w formie ewolucji, prawda? I my nie jesteśmy tą ostatnią gałąźą stworzenia, one mogą być w ogóle nawet pozbawione emocji, nie, nie, nie, nie, nie prze, co inaczej postrzegać świat, tak samo być inny od nich i to nie ma żadnego i tak sensu celu. No to w takim żadna się nie przebija przez to. No to też no to tam, większość to jest, że wchodzi w ruiny starej cywilizacji i powoli dochodzi do tego, w jaki sposób doszła ona do swojego upadku i w końcu ten powód upadku się w zasadzie sensie, zderza i już nie ucieka. Ruinę, no, to tego nie było. no to też, to jest studium upadku z powodu no, nie zrzucania całego ciężaru życia na co innego. Ciekawe tak i właśnie to jest ciekawe, bo w tej cywilizacji, którą opisywał w tej powieści Lovecraft zawarł bardzo dużo swoich poglądów politycznych i to jest ciekawe wyłapywanie tego w ogóle. Też, też polecam zwrócić uwagę, bo tak naprawdę jeżeli tworzył cywilizację i nadawał jej jakieś pewne takie schematy polityczne, to tak naprawdę to było wszystko to, co miał sam w swojej głowie i tak jak on widział idealne społeczeństwo. Ale niestety... Tak, ale właśnie on wierzył, że tak naprawdę każde, każda cywilizacja kiedyś upada i ten zmierzch zachodu Spenglera to był na przykład jego właśnie taki, jakby to powiedzieć, no, on się zgadzał totalnie z przesłaniem politycznym tej książki. I... No, no dobrze, no ale może zostawmy Lovecraft, a Lovecraft już był nie raz. Może przejdźmy dalej. Co było dalej? Właśnie zasytuję może Macieja Płazę, który w posłowił do znakomitego wydania jego opowiadań z Groza Bdamowicz, ostatnio wyszło właśnie bez w posłowie ten napisał, że Lovecraft był ostatnim członkiem pokolenia intelektualistów i artystów literackiej grozy. Tak naprawdę już, już nie ma, już nie ma i, i nie będzie chyba <taki> takie było przesłanie zdaje się po azę. tego właśnie pierwiastka artystycznego w fiction. Ale nie wiem. Ja... Ale jest liga. Nie, jest, Ligotti jest dużo pisarzy, właśnie szkoda, że Sławka nie ma, bo on bardzo siedzi właśnie w amerykańskiej literaturze, with fiction, i tam sporo się tego wydaje, tylko w takich wydawnictwach podziemnych trochę można powiedzieć. są nawet na śladowcy Ligotiego. Tak, są na U nas jeszcze Ligotti nie wyszedł. Właśnie, już... u nas nawet książki I jeszcze ten nie wyszedł. jest z Matt Cardin, a... Tak, Matt Cardin jest. A są jeszcze filmy. Ale też Polacy nie grają się, swoich twórców ult na przykład Raymond Cruz też pisywali właśnie. No właśnie, ale oni byli z pokolenia no, Law właśnie. Nie mocno w tym gatunku, ale pisywali, no moim zdaniem, bardzo udane. Tak, tak. W, w ogóle cała ta Młoda polska moim zdaniem była przyciągnięta fajną taką atmosferą dekadencji, która jest bliska ult fiction. I sporo utworów. Polskich, autorów właśnie powstawał. Zresztą chyba stara się można, część wydawać, tak, nie? Może no, no, można przypomnieć, to znaczy wielu jest takich pisarzy. Tutaj wspomniałem o Grabińskim. I po Demonie Ruchu, który odniósł wielki sukces, pojawiło się około trzech, czterech tomików, nawet więcej, może 6 nawet, a, a autorów, którzy, Stefana Stanisława Balińskiego, poety, no, znanego dosyć, który. który praktycznie e, przeniósł wiele pomysłów Grabińskiego i napisał miasto księżyców później pojawiła się i śmierć Czosnowskiego, to są takie rzeczy już zupełnie nieznane ale, ale dość ciekawe I nawiązujące do Grabińskiego, do, do Edgara na poł, e, Takim takim to był Jerzy Sostkowski, to też też postać zupełnie nieznana brat e, kaźmierza Sostkowskiego, generała, zginął no, w powstaniu warszawskim napisał tomik żywe powietrze który jest w zasadzie, można powiedzieć, że wiele pomysłów, to, to trochę jak przeczytało Lovecrafta, tylko, tylko jednak e, no, znacznie gorsze literacko, to znaczy nie ma, nie ma aż tak błyskotliwych puent, nie ma, nie ma tej, tej całej podbudowy filozoficznej, na przykład, ale natomiast są takie pomysły egzotyczne, jak na przykład jakieś wy, wyprawy na Antarktydę, które odkrywają jakieś właśnie ślady jakichś e, jakieś obcych istnień, prawda? Czyli, czyli takie dość śmiałe pomysły, jak na polskie warunki, więc taka ciekawostka. Natomiast ze starszych polskich pisarzy, którzy w zasadzie tworzyli grozę gotycką, ale yy, na, na, yy, z, tworzyli też zbliżoną twórczość do Edgara Poe, można wymienić yy, Józef, Józefa Bogdana Dziekońskiego, taki romantyk, później romantyk. Teraz wznowiłaś parę utworów chyba. Ja, tak, nie? tak. Wybrałem trzy takie utwory, które właśnie wpisują się trochę w ten nurt grozy. Oczywiście one są bardziej naiwne niż to, to, to nie da się tego uniknąć, tego, ale, ale y, językowo są bardzo ciekawe, bo te opisy przyrody czy, czy o, o, to są bardzo niezwykle nastrojowe. To, to jest kolejny właściwie wyróżnik tej, tej literatury, o której nie wspomnieliśmy język, że współczesna literatura, horror zwłaszcza posługuje no, się z, z, sprawozdawczym, z, tak, z sprawozdawczym językiem. Natomiast to Wild zawsze zazwyczaj starał się budować atmosferę, czyli często mam do czynienia z minimalizmem, jeśli chodzi o dialogi, natomiast jest przewaga długich opisów, stanów wewnętrznych, nastroju, budowania tego nastroju, melodii, właśnie... Twórcy Wild to twórcy z serca. Pisali z serca. Współcześnie <laughs> romantycy. No właśnie. Ja tak na nich trochę patrzę. Właśnie się zastanawiam teraz, czy między Lovecraftem a Team były jakieś takie wyraziste nazwisko World Fiction? Ja czytam tylko Rhea Bradbury październikową Krainę, ale on szybko zrezygnował z World Fiction na rzecz Science Fiction zdaje się i, i no podrawnych tak, klików. jest bardziej Science Fiction. <tryk> tak, ale październikowa Kraina miała kilka tekstów takich naprawdę mocnych. Dla mnie na przykład swój był po prostu taką esencją World Fiction. Po prostu wszystko tam było... Od, od budowy utworu po klimat przez jakiś taki pojedynczy element, który w <śmiech> sprawie wrażenia naturalnego nie musi wcale takim być. <śmiech> Słyszałam też zresztą, że, a nie, to już bardziej współczesne, chciałam powiedzieć o Joe Hillu, że, że też miał kilka takich utworów, które podchodzą właśnie pod Tak, ujęt. powiem ci, że te upiarki tego wieku są bardzo zróżnicowane przede wszystkim, ale kilka mogłoby się załapać o tej hmm. szerokiej definicji, ale jednak. Nie no, można byłoby tak, ale to już bez wiedzy autorów nawet, część tej literatury iberoamerykańskiej to tak, tak. pojedyncze utwory, bo one są tutaj utrzymane w realizmie magicznym, ale tak naprawdę wiele je łączy z tym, więc to pokazuje jak bardzo rozmyty jest ten gatunek. No niestety, chyba jak, jak wszystko we współczesnej literaturze, znaczy tutaj wiadomo ma to swoje tak. korzenie, tak, ale współczesna literatura jest bardzo rozmyta w wielu aspektach. Mm -hmm. No to dlatego, że, że ci autorzy odwoływali się często czerpali z poł, a nie znali jego kontynuatorów, więc nie zastanawiali się, jaki to będzie gatunek, czy co, co z tego wyniknie, po swoim interpretowaniu. Ale Staszek, nie zna żadnych e, jakichś takich autorów stricte piszących e, tylko, i siedzących tylko w wirt, którzy pisali po śmierci Lovecrafta, a przed e, Ligotti i są tacy no, bardziej wyraziści? Clark, Aston Smith. Tak, ale on tak chyba w fantazji też siedział z yy, Tak, no, no. Zresztą Joshi z tego, bo ja nie czytałem za dużo Sniffa, ale Joshi nie wyraził się optymistycznie o jego znaczy, utworze. on poszedł w taką pulpę. Tak, z... to... o właśnie, i to jest też kwestia, którą warto poruszyć, bo często na, pulp, na pulpę taką mówi się with fiction, a moim zdaniem to jest błąd, bo <śmiech> nie, wiem, czy, nie wiem, czy można podciągać. W ogóle ten, tą nazwę Wild Fiction pod coś takiego co pisali na przykład, nie wiem, w takich szmatłacach jak Wild Tales czy, e, czy jakieś Astounding Stories, gdzie było po prostu typowa walka dobra ze złem, takie zwykłe potworki, za dobro zawsze zwyciężało i. Nie no, wiadomo kiedyś. To że coś się nazywał Wirt, to nie znaczy, że to jest Wild fiction, tak? No takie ja teraz, na, teraz na przykład dobre historie jest coś na progu. Próbują Wild i to jest takie Wild Kulpowe to nie jest to mir takie artystyczne, które, e, które, ja, które ja uwielbiam i które chciałbym promować na przykład. I które mi się wydaje e, jest tym prawdziwym mirt, a nie tym takim. Wiesz, no, każdy gatunek, każdy nurt ma swoje m, m, m, m, wzloty i upadki, tak? Czyli coś lepszego i coś gorszego. No, to jest naturalne. No dobrze, natura na <tuszuciw> no, to już przejdźmy do tego Lingottegu. już tak <głos> jakbyście czekali na moment kombinacyjny, czyli figurni. <głos> nie no. Licotti, nie wiem, czy wielu osobom tutaj mówi coś nazwisku. Kto Kto to nazwisku. Tak, to zna? Ktoś czytał w ogóle coś? Coś na progu pewnie. Też. No. Coś na progu, tak? Czy też, też, czy też. Przy czy... tego jeszcze zostało, bardzo. Tak, i było jeszcze... Czy A gdzie była? Na stronie pewnie. Fragmenty. To znaczy ja... nie ja drwałam tej książki tak e, fizycznie, ale czytałam fragmenty. Aha, no właśnie, bo tam było chyba dwóch ludzi, którzy promowali na stronach internetowych Ligottego, oni tak robili w sobie amuzą że tak powiem, to wszystko. Nie, ale polecam tam zajrzeć. To jest labirynt z liści, zdaje się, i, i, i zaćmiecie chyba. Tak. No ale w każdym razie co, co, co można powiedzieć o ligoty Ligotti na ten moment jest moim i nie tylko moim zdaniem e, najwybitniejszą postacią reprezentującą to prawdziwe weird <coughs> fiction e, jest pisarzem z krwi i kości tak naprawdę żyjącym tym co pisze i on sam twierdzi, że nie można pisać horroru jeżeli się nie boisz tego o czym piszesz i, i to jest tak naprawdę esencja jego opowieści One są, e, jeżeli ktoś zna jego biografię on, on jest człowiekiem do, dosyć specyficznym, bo cierpi na dużo jakichś stanów lękowych e, jakieś choroby takie typu coś jak to się nazywa, zespół jelita drażliwego i on na przykład za młodu dużo narkotyków brał, żeby ten jakoś zaćmić ten ból i.. No i ja tak naprawdę robisz. Nie, bo to jest bardzo specyficzny człowiek. Miałem okazję z nim korespondować, też ciekawe, ciekawe rzeczy tam pisał czasami. No, ale jeżeli się przeczyta jego kilka tekstów, zwłaszcza teatro grotesko, zbiór taki, on ma wyjść w o kulturze, wydając sobie ale to na, na, naprawdę na ten moment jest enigmatyczna sprawa. Nie wiadomo, co się z tym dzieje, czy to będzie, czy nie. Sami, nawet tam staraliśmy się jakoś interweniować, interweniować w tej sprawie, żeby, żeby to wydano. Coś może jednak z tego będzie, ale, ale zobaczymy. Teatro grotesko to jest kwintesencja Ligottiego, jeżeli byście chcieli czytać. I tak naprawdę jak przeczytałem ten zbiór, to on y, pozwolił mi jeszcze raz uwierzyć w wood fiction. Pozwolił mi uwierzyć w to, że to, to zdanie Macieja Płazy, że nie ma już intelektualistów i estetów w, w tym gatunku, że jest nieprawdziwe. Y, co by powiedział? On, on pisze bardzo pięknym językiem. Y, I pisze po prostu... Jak on ma jakieś takie schematy skojarzeniowe, które po prostu człowieka aż pobudzają w nim coś takiego, że, że aż cały chodzi. Jak na przykład czytałem Teatro Grotesko i potem właśnie się zabrałem za Październikową Krainę tuż po tym, to był po prostu taki spadek formy. Mimo, że październik, Październikowa Kraina sama w sobie jest bardzo dobrym zbiorem. Ale Teatro Grotesko mnie po prostu zniszczyło. No i wszyscy, którym polecałem to i którzy to przeczytali, po prostu też byli, oni mieli zachwytu. No i staramy się teraz bardzo mocno jakoś wprowadzać stopniowo tego autora na, na polski rynek. W innych krajach Europy, w Serbii, Hiszpanii, we Włoszech, we Francji już są jego książki. Mam nadzieję, że to zapowiada renesans Ligotkiego, bo on tak naprawdę już przestał pisać. Te jego książki tam wyszły w niskich nakładach i teraz się je wznawia po prostu, on już, on już sam nie pisze. Sam trochę teraz wegetuje w domu. Siedzi całe dni i oglądam telewizję. Właśnie kiedy będzie ta w Polsce, nie słyszałam, że. nie, właśnie, nie, nie wiemy. wiemy. Miało być już w zeszłym roku, ale podobno w ogóle praw nie kupiła, z tego co oni Tłumaczenie piszą. jest. Tłumaczenie już jest, a prawa nie kupione są i nikt nie wie, co się dzieje w ogóle. Bo, bo coś, coś tam <coughs> reklamowało właśnie, że niebawem będzie. A ja nawet pisałem, zdaje się, przed wywiadem. O, tak, tak. No to, to wiadomo, jak wygląda rynek wydawniczy, zwłaszcza czegoś, co nie jest w ogóle znane. No właśnie, jak pisałem z Darkiem Misiuną właśnie za kultury, to on pisał równie enigmatycznie jak, jak, jak sam Gotti. <laughs> Ciężko było zrozumieć, czy on ma zamiar odpowiadać, ale z jego słów była aż taka niepewność no finansowa, że tak powiem, czy warto to wydawać? Warto powiedzieć, że Ligotti jest jeszcze mistrzem formy, to znaczy w, on już praktycznie do perfekcji doprowadził ten system, to znaczy to, to, to, to, ten wzór zaskakiwania czytelnika i bawienia się nim to znaczy często wykorzystuje nawet postacie, czy, czy, czy elementy mitologii na przykład, który oczywiście bawi się nimi w taki postmodernistyczny sposób. I na przykład tworzy tekst w tekście, taka konstrukcja szkatułkowa, że mam do czynienia z profesorem, który trafia na notatkę o profesorze, który, który badał jakiś starożytny lud na przykład. Czy, czy I później to przechodzi nagle na czytelnika, to znaczy, że to do, zaczyna dotyczyć czytelnika, czy, czy mamy... No, to jest bardzo ciekawe, sam zresztą w wywiadach przyznawał, że często wpada na jakiś pomysł, zapisuje opowiadanie i później kilkanaście razy potrafi skreślić, przerobić to opowiadanie tak, żeby praktycznie je zupełnie zmienić. Czyli on jest bardzo kunsztowny i bardzo oszczędny w formie. Naprawdę te jego teksty najdłuższe są dość, dość krótkie zawsze. Natomiast tak, każde słowo jest na swoim miejscu, ono jest w ogóle bardzo odczytane. Dziwiana Bokowa, pola Galerii, który był świetnym aforystą tak, oczytanym w filozofii, to znaczy sam ma światopogląd zbliżony do e, buddyzmu. A więc... nie się najważniejszym. Ligotti czyta Grabińskiego i go uwielbia. Tak. I czyta na przykład Szulca. Tak, tak. tak. Zna Sienkiewicza, a nienawidzi Sienkiewicza. Ale wpływ Szulca widać w tych opisach. Tak, Właśnie proza Ligottiego. Jeśli porównać do czyjejś innej frozy, to właśnie Schulz pełną gębą. Jest po części Polakiem w ogóle. Okazało się że tak? po babce, tak, tak, tak Włochem przede wszystkim, ale w jednej czwartej Polakiem mieszkańców. To tym bardziej trzeba. No, <laughs> można tam pisać na babce jeszcze. <laughs> I czekajcie, bo jeszcze Przede wszystkim filozofia to jest ważne, co, co w jego opowiadaniach to znaczy. To nie jest taki banalny strach, tylko wynika z bardzo głębokiego pesymizmu. Z tym, że on idzie trochę dalej niż Lovecraft. U Lovecraft to sens ludzkich dążeń, czy istnienie jakichś sił wyższych, czy Boga, czy, czy, czy, czy naszą wiarę w taki uporządkowany świat. Natomiast Ligotti... Yy, tam po, u Ligotygo jest stały leitmotiv, leitmotiv, to jest manekin, kukła. Eee, tak, on wręcz neguje świadomość to... człowieka, że jesteśmy, można powiedzieć, takimi komputerami, manekimami. Tak, że no, nie no, zdajemy że sobie sprawia, się tylko ale... wydaje, że, ale, że, że tak. mamy osobowość. Że nasze ciało tak. nad nimi rządzi, czyli, że, że wydaje się, że myślimy, nasze myśli myślą. No. To jest dość trudne i pesymistyczne. A to może, wydaje mi się, że to może być, że Ligotti może zostać odkryty w następnej... Eee, to też, też mi tak Wydaje mi się, że idzie krok dalej. To dopiero zaczyna kiełkować prawda, w literaturze, w sztuce, w filmie. Właśnie... Dużo o cyborgach na przykład teraz. Właśnie ja chciałam dodać, bo zapomniałam, bo my tak promujemy Ligotti'ego, ale możecie, może wam się wydawać, że tylko my go lubimy, ale nie, tak nie jest, bo on jest ogólnie przez czasopisma amerykańskie, przez te czasopisma krytyczne i literackie jest bardzo ceniony, przez pisarzy grozy i nie tylko jest ceniony, ale no niestety nie jest sprzedajny, bo nie jest poprawny politycznie. Pisze, no właśnie, on, mówię, on neguje wręcz to człowieczeństwo, to nie są dosyć popularne idee i ludzie wolę takich rzeczy nie czytać, prawda, i dlatego nie sprzedaje się. No. To Czy znaczy, no w tej konspiracji w zasadzie zanegował sen, sens istnienia i tak, powielania tylko, gatunku. W konspiracji właśnie to jest jego takie credo filozoficzne i ta książka jest po prostu naprawdę mocna. Jak się przeczyta to aż człowiekowi świat, światopogląd się zmieni. Znaczy ja, ja powiem, że nie trzeba się w ogóle zgadzać z nim, natomiast pisze na tyle dobrze i, i na tyle ciekawie, bo jednocześnie potrafi, on, on podkreśla, że, że ta jego literatura to nie jest tylko wyraz jego poglądów, tylko ma, ma, ma być też rozrywką po niej, to znaczy ambitną rozrywką, więc można to traktować jako... Po prostu tak bardzo ciekawe nawiązanie do read fiction i. Też w post nie czyli nie tylko. Tak, poniekąd tak, bo, bo naprawdę tych nawiązań u niego i tych zabaw literackich jest mnóstwo i właśnie tego odwracania konwencji, że czytam opowiadanie, myślimy, że już znamy ten schemat, wiadomo co będzie, aż to zaskakuje nas, a odwraca się raz. A za chwilę okazuje się, hmm. że za, za drugi raz zupełnie inaczej. Więc, to naprawdę jest, jest kunszt Ale to widać właśnie w Teatru Grotesku, bo w poprzednich antologiach hmm. w tych, tych z tego przynajmniej co czytałem, to jednak dojrzewał tak stopniowo do tak, tego. A to tutaj jest perfekcja. Już wysycenie wszystkiego. Dlatego już nie pisze, tak, już osiągnął perfekcję i no. stwierdził, że będzie na telewizji. A może go jeszcze skusicie do pisania? Pod, nie, podobno jakieś eseje pisze zdaje się, ale nie wiem, czy to mam gdzieś wydać. I wywiadów udziela i Ma się chyba książka z wywiadami udzielonymi przez niego ukazać w Stanach. Tak przynajmniej twierdził. I też wywiad z co się na prawo będzie tam. Tak? Co jeszcze No właśnie, o New Year's chyba mieliśmy mówić, tak? Ale ja się nie znam na tym kompletnie. To czy... Nie wiem, nie wiem Wie... czy to ma w ogóle jakiś związek. To znaczy, że to jest. New czy to nie jest ten, My View? Nie ma się takiego. Tak, ale, ale nie. No, się ja nie stało. widzę związku żadnego, szczerze mówiąc. To znaczy, w opowiadaniach widać, w poszukiwaniu Jake'a, widać pewne nawiązania w konstrukcji opowiadań. Niektórych widać, na przykład w jednym powiedziałbym, że, że jest takie nawet, nie wiem czy świadomy, świadome, ale odniesienie do Gramińskiego, bo on zna oczywiście Gramińskiego, tak, bardzo pochlebnie się wypowiadał i twierdzi, że Gramiński zapoczątkował, ja bym powiedział tak, że, że jest na pewno ten związek, że ten gatunek odwołuje się do tej fantastyki, która... Mm, pod, wychodzi z realizmu, prawda? C czyli z, ta rzeczywistość industrialna i on właśnie to podkreślał u Gramińskiego, że Gramiński się zafascynował koleją, czyli e, wydobył tę to, to, to, to, to niesamowitość z, z tych zamków, jakichś takich typowych nawiedzonych domów, z, z, takiego, z, z takiego rekwizytorium klasycznego i przeniósł je w nowoczesny świat, który wydawałby się, że, że nie ma nic niesamowitego, że jest po prostu banalne, a tu okazuje się... i tą, tą, tą, tą drogą chyba dzieje też New Year, prawda? I New York, nie? Tak, tak, właśnie tym połączeniem elementów właśnie w, e, w przyszłości, prawda? to jest chyba taki krowy to nie jest takie typowo artystyczne to znaczy nie, to takie... chyba chodzi o to, że, że mogą być nawiązania tam do, do na przykład Mewill yy, on nawiązuje do, to znaczy przemyca tam elementy właśnie swojego, socjologiczne, bo on, on jest z przekonania chyba marksistą, czy, czy tam ma takie widzenie tej cywilizacji świata z kolei, więc tego opowiadania są nasycone tam często są klasy, prawda, jest to podkreślenie tego panowania jednych na drugi, ale też są wysoko bo literacko jest to, co też na, na dość ciekawym poziomie, bo właśnie podkreśla, że też nie, nie, nie idzie w jedną stronę, nie, to nie chodzi o politykę, tylko na, na, każdym, na każdym poziomie. jednak nie jest polityka, ta, literatura. Ta, ta. Nie, ale literatura. Fajnie, że coś się dzieje moim zdaniem, bo i ten Gotti już zaczyna kiełkować i ten New World to jest taki grok krok w bok, ale taki kreatywny krok w bok, Bo moim zdaniem tak od lat 50 do 90 to królował raczej ten horror taki typowy, Często właśnie schodził też o półkę niżej, na, na piętro B, że tak powiem. Oby, tylko B. Oby. Ostatnio Dawid Kain nawet coś zaczął pisać, takie pojedyncze krótkie teksty, w których tam w opowieściach nie są. Kain jest na wskroś postmodernistyczny. Tak, ale to jest. Tak, a właśnie Dawid jest... Kain, Kain też umierł Belligotiego, Ale nie, jak jakiś tam. Nie tak, nie ma... Nie, nie zawsze wiem o co mu chodzi, tak do końca, przyznaję. Czasami mam wrażenie, że ma świetny pomysł, świetnie pisze, ale że w tym nic nie ma. Nie wiem, czy. ale no, to może. Ale, ale ja wiem, wiem, czy też coś. mam takie wrażenie, ale. <laughs> Inny temat, tak? No, to jeszcze rozmowę. Ale nam lubi go tego, więc jest ok. <laughs> może jeszcze jakieś pytania? Ktoś no właśnie. W sumie to nie wiem, ile już czas nam stało. A, no to, jakieś to jeszcze 10 minut na pytania. Śmiało. A, właśnie, Staszek, przecież antologia wychodzi. A, to jest taka okazja, żeby zareklamować <laughs> może, ale właśnie, wydaje mi się, postanowiliśmy zrobić, żeby nieco spopularyzować ten gatunek i, i właśnie z, też przedstawić, utorować tutaj drogi w Polsce, taką antologię poświęconą właśnie dedykowaną trzem pisarzom, którzy według nas są właśnie najbardziej istotni, czyli, czyli Lavkraftowi, Grabnickiemu i Ligotijemu. Większość opowiadań była wyłoniona na drodze konkursu. Natomiast tak, chcieliśmy, chcieliśmy zobaczyć, czy w Polsce jakiś talent się nie urodził. Było sporo kontrowersji co do jednego autora. Moim zdaniem on ma duży potencjał i przeszedł Budak mu dał 0 na 10, a ja mu dałem 10 na 10. Ja <grym>, ja tak się jest na literaturze. Nie, ja uważam, że on ma świetne zadatki. On pisał, napisał świetne opowiadanie. Mam nadzieję, trochę grafomańskie jest, ale. Świetne, ale grafomańskie, ale świetne. Nie, bo trochę językowo tak czasami się się schodził na manowce. ale się wyrażał Tak, na ale, z... ale, ale, ale powalający Ale w, w głowie coś miał. No. Czyli to jeszcze. Z, z, z, z będzie, będzie właśnie Dawid Kain, też z gościnnych pisarzy, będzie Łukasz Orbitowski z takim opowiadaniem już poniekąd Tak, orbitowski też można <gry> serce serce kolei, to znane no, z pewnością, ale tak. właśnie dedykowane był Grabińskiemu też, też się dzieje właśnie w pociągu relacji Kraków-Trzebinie eee, będzie, będzie Paweł Mateja, którego nie ma, tak. a który, a, który, który napisał... Bardzo dobrze, na jedno z świetne. lepszych w ogóle. Będzie tłumaczenie takiego klasycznego autora Andriejewa, też dość dobre w rosyjskim modernizm. Tak, tak. modernizmu Będą teksty krytyczne Grabińskiego po raz pierwszy publikowany o fantastyce i mental... bo jako dodatek za, za, za, postanowiliśmy zamieścić teksty krytyczne tychże pisarzy, czyli... Tak, będzie się... tekst Ligottiego krytyczny, taki e... metakryt, metakrytyczny, bo to, to jest jakieś opowiadanie Ligottiego, czy To jest właśnie, właśnie poniekąd opowiadanie... To jest taka metafikcja, na... że jest opowiadanie, ale on omawia je, no nie? Albo... O pisaniu horroru, no nie? Znaczy, czy no tak, nie sobie... Trochę tam pożartował sobie z niego, to nie będzie takie reprezentatywne dla niego. Ale, ale sporo mówi o teorii Będą listy Lovecrafta poświęcone. Tak, cztery listy e, e, twórczości niesamowitej I tak, właśnie i będzie no W sumie unikatowy tekst Grabińskiego no, wydobyty z przedwojennej gazety o fantastyce i metafantastyce i tam będą przemyślenia jego na, te, na temat właśnie tego, jak różni się fantastyka, właśnie taka typowa przygodowa czy, czy, czy sensacyjna, w której ta fantastyka jest tylko z, istnieje dla zabawy tej psychofantastyczki, czy metafantastyki, gdzie ona wyraża jakieś głębsze prawdy, czy, czy metafizyczne. Yy, A Myślę, że początek kwietnia, ale nie chcę... Tak. W ogóle miała być na perkon, ale... Miało być, ale mieliśmy problem z... To znaczy, no nie wszyscy w terminie odesłali umowy i jak jest. Później opóźniło nam to korekty No, no niestety. To... No postaram się, ona, ona będzie to dość obszerna, bo wybrać Masz naprawdę tak wiele... i opowiadania wiele... i to i ta, A, no, tak. No powinno 4, być, ton, jeśli będzie miała format A5, to wyjdzie 450 stron za co najmniej. Bo naprawdę tego opowiadań jest sporo, dlatego, że chcieliśmy wybrać... Znaczy przede wszystkim opowiadanie nie będą dobre, ale chcieliśmy wybrać każdy, każdy jakby różne spojrzenia. Tego, różne spojrzenia. Na, będzie opowiadanie Bartka Orlewskiego, które w Nowej Fantastyce często się pojawiają. Będzie takie już typowe New Weird. Z drugiej strony będą opowiadania bardziej klasyczne. Z drugiej strony będą też takie opowiadania, które mi się nie podobały, a no to przepchnęliście. <grystki> <grystki> Szpila. No. Ja, ale może... Bo to się no i Będzie nie? Dwie no osoby właśnie. oceniają tę samą ontologię nawet w ten sam sposób, ale wskazując na inne teksty. O, jeszcze jedna rzecz. Będzie opowiadanie właśnie Wojtka Guni, które tłumaczy Ligotiego do kultury. Tak, tak. I, I właśnie i... bardzo, bardzo zbliżone do Ligotiego. Hmm. Może da taki przedsmak. Oczywiście nie, nie, nie dorównuje może w, nie jest aż tak perfekcyjny, ale jest naprawdę na wysokim poziomie. Jedno z lepszych było wyróżnione. Wśród czterech najlepszych, tak? Potem tak z i wojny. No dobrze, ale mi nie pomagają. Dobrze, to było w sumie idealne podsumowanie do Ty. panelu, tak? <grym> Czyli książka i będzie troszkę bardziej idealne podsumowania. <grym> po drugiej stronie. Tak. Dobrze, to jeszcze. Pytania? Są jeszcze jakieś pytania, to jeszcze mamy chwilkę. Nie? No to tak dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ciepliwość.